Pieruch! Pieruch! Wyciągnę roga, później wsadzam go prosto w jej pieroga. I. Pieruch! Pieruch! A co to? Pieruch! ej, Pokaż pierogałęblaza! Rześ napiszę ziemi! No, okej, okay. teraz wiatr! No, teraz wiatr! Nie! No, teraz wiatr! Nie! Wrzedł na dół! Nie wyrasz, pod nogi! Dobra, okej, pokaż. Teraz Berek, wściekł ziomek numer 3! Rozberek, a, a. Wściekły ziomek numer 3 Całymi dziami boja się po twojej parafii Nigdy żadna kula Z doła go trafi to, e, e, Znowu nie mogę jechać Normalny Opornik to, to, a, Wściekły ziomek zawodniki Na moje kule nie... 1,2,1 Jedziemy po staw Wścieker no, Teraz Berek. Ja na to patrzę, i mimo tego, że płaczę. Ja na to patrzę, i mimo tego, że płaczę, to boję się, bo wiem, że jeszcze więcej co? No ja coś tam nie mogę. Muszę do niej zadzwonić i zapytać się. A już jadę. A, a jeszcze nie, widziałem migający recording Muszę do niej zadzwonić i zapytać się, czy jakiegoś nie chciałaby skitu dograć do tego, jakiegoś refrenu babskiego. Dobra Ziomek. Już jechanka uh. Mówię coś, co, co? Cały czas mówię normalnie, nie mogę się powstrzymać. Jezus Maria! O czym tu mówić? Proszę Państwa. Po Dalej mam mówić. Dalej mam mówić. Dobra. Jak jest starsza? Oho. Aha, ta. Ale jakim głosem ja wtedy sz sz szłem? <śmienny> jakim szłem głosem ziomek? Pokaż Pieroga, hey, bla, bla. szyku się, bo według mroga nie znam tekstu, ale nie wiem, wsadzę ci w pieroga I tekst. <śmulity> Lubię pierogi ruskie, bułgarskie, ukraińskie, polskie i w ogóle. <śmulity> Nagrywasz? Aha, ok. okay. Y pieroga, pieróg. Dobra, jest, jest, i tekst że ci zabija? A takich pozerów mam na końcu kija. Skąd mam pagon... Pagonę. Tak, tak, z życia rozgrywającego. Rok tak,